katechizm poręczny albo rozmowy z księdzem Piotrem. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków, amen. Nie chce się wierzyć, a to wakacje już są, ale nie dla katechizmu. Katechizm jedzie, nasi widać słuchacze kochani, już pozaliczali wszystkie egzaminy studenckie, pozdawali wszystkie klasówki i jak dosunęli nam tu pytań, to leży całkiem pokaźna gromadka. No, do końca wakacji to może nie wystarczy, ale na pewno. Tak jak no, mówiliśmy, postaramy się z Panem Wałem, żeby nie przerwać katechizmu. Jak na razie, na razie płyniemy pod prąd, znaczy z prądem, pod prąd Waszych kłopotów, znaczy kłopotów i problemów, które stawiacie. Drodzy Radiochusowacze, żeby nie tracić czasu, rozpoczniemy nie od pytania, tylko od świadectwa. Tutaj w katechizmie poręcznym pojawiają się problemy, no co, wiadomo, małżeństw niesakramentalnych, różne moralne dylematy, dramaty i dostałem list, no można powiedzieć, niezwykły. Nic tutaj nie ma, żeby nie mówić imion, ale może na wszelkich wypadek ich nie wymienię, bo to nie jest w sumie istotne, a sprawa jest bardzo osobista. Proszę Państwa, nieraz pojawia się w życiu rodzin małżeństw niesakramentalnych, które mają małe dzieci, taki dylemat, no albo zostać ze sobą i grzeszyć, Albo się rozstać, ale wtedy straci na tym dziecko, które straci mamę czy tatusia. Obydwoje rodzice są z punktu widzenia naturalnego potrzebni takiemu dziecku. Otóż mm, właśnie drodzy słuchacze, małżonkowie będący w takiej sytuacji, małżonkowie, no, mężczyzna i kobieta w sytuacji małżeństwa niesakramentalnego, piszą tak, pragniemy dziś zaświadczyć, że w każdej sytuacji jest wyjście. Jeśli będzie się prawdziwie tego pragnęło, to wyjście daje nam właśnie sam Chrystus, mówiąc w Ewangelii do ty złożnicy, nikt cię nie potępił i ja ciebie nie potępiam, idź i nie grzesz więcej. Nie grzesz więcej znasz, znaczyło dla nas, czyli dla owych małżonków, przebaczę wam, ale żyjcie w czystości, skoro inni mogą, wy też potraficie. Bierzcie przykład z niepokalanej świętego Józefa, ze świętych i milionów osób konsekrowanych na całym świecie. O cokolwiek poprosicie, to będzie wam dane. Wszystko możecie w tym, który was umacnia. I oto stało się coś, czego po ludzku nie da się wytłumaczyć, jeśli nie będzie się patrzeć na krzyż Chrystusa. Dwoje kochających się młodych ludzi po wysłuchaniu rekolekcji w duszpasterstwie dla osób rozwiedzionych zapragnęło być zbawionymi, zapragnęło wyrzeczeń, pokuty, zapragnęło życia w czystości. Trwamy w niej umocnieni codziennie łaską Boga, Nasze życie wewnętrzne zaczęło zmierzać w kierunku wieczności bez pragnienia cielesności. Nasza miłość stała się dojrzała, skoro stać nas było na taki, jak to mówią nasi spowiednicy, heroizm. Wróciliśmy jak syn marnotrawny do domu ojca, przyjmujemy sakramenty znów jak dawniej, gdy nie było jeszcze przeszkód, spotykamy Chrystusa w komunii świętej, otrzymujemy rozgrzeszenie. Nie ma większej ulgi po takim kilkuletnim wygnaniu, gdzie głód i tęsknota... Za Bogiem wyciskały może łez w każdej mszy świętej. Bóg daje siłę i wylewa w odczuwalny sposób niezliczone łaski teraz, jak stęskniony ojciec, który pragnie nadrobić lata rozłąki i czekania na swoje zaginione dzieci. Uważamy, że nie chodzi o to, żeby z powodu naszego grzechu niewinne dzieci ucierpiały przez odejście taty albo mamy, którzy nie wiadomo dlaczego nagle postanowili się rozstać, ale żebyśmy to my, rodzice, stanęli wprawdzie i weszli na drogę pokuty. Dla nas nie było lepszego rozwiązania niż życie w czystości jako zadośćuczynienie za grzech cudzołóstwa. Czekanie na śmierć byłego współmałżonka było mrzonką, a nie nadzieją. Na koniec autorzy listu piszą, bracia i siostry zwracają się tu do wszystkich rozwiedzionych. Nie jesteście pozostawieni sami sobie, nie jesteście wykluczeni z kościoła. Bóg czeka na was z odwieczną miłością Ojca Miłosiernego. Trzeba tylko uczynić pierwszy krok i prosić Go o pomoc. On tylko na to czeka, bo jest sam miłosierdziem. I tu następują dwa podpisy. Kochani radiosłuchacze, ci którzy napisaliście ten list i ci którzy go wysłuchaliście, no Jest to rzeczywiście na granicy cudu, że młody mężczyzna i kobieta, to myślam się, że młodzi, kochający się, a więc pragnący się fizycznie, zapragnęli astezy, jak piszą, zapragnęli wyrzeczeń. Tak ich miłość stała się głęboka i zakorzeniona w Chrystusie, że, że żyją w czystości, żeby też nie skrzywdzić dzieci się nie rozchodzą. Tutaj nie ma jeszcze opisanego jednego aspektu, dlatego ja go poruszam, ale nie w kontekście tych konkretnych osób, że problemem w związkach niesakramentalnych jest nie tylko seks, ale zobowiązanie wobec swojego małżonka i małżonki kościelnej, że tak powiem. I nie wystarczy powiedzieć, proszę księdza, ja nie żyję z moją żoną tą niekościelną, proszę mi dać rozgrzeszenie, bo ja bym jeszcze zapytał, a jak tam pojażona ta kościelna, dlaczego ją zostawiłeś, czy nie masz wobec niej zobowiązań, w zasadzie masz, powiedziałeś, że jej nie opuścisz aż do końca życia, a może stamtąd też masz dzieci, trzeba do niej wrócić, więc to każdy przypadek trzeba rozpatrywać oddzielnie, ale jeszcze raz powtórzę, nie tylko seks jest problemem w związkach niesakramentalnych, ale co zrobić z przysięgą, którą ci ludzie wypowiedzieli do innych osób, nie opuszczę cię aż do końca życia, to jest też, złamanie tej przysięgi też jest grzechem ciężkim. I jeszcze raz powtórzę, coś z tym trzeba zrobić. Ale za świadectwo. Dziękuję. No, ja Pan Paweł głęboki się, się mocno, się. zasłuchałem się w to, co ksiądz czytał. No, to jest dużo racji, że to wieloaspektowo trzeba rozpatrywać każdą taką sytuację. Ale... No ja jestem zawsze mocno wyczulony na takie egzystencjalne przeżywanie wiary. No wiara to życie i, i, i kiedy widzę działanie Pana Boga w życiu ludzi, to no, czuję się zawsze mocno poruszony. Nawet jeżeli jeszcze wiele zostało do zrobienia, to nawet to jeżeli taki pierwszy krok jest zrobiony i to często tak, dramatyczny przełom, to, to wiadomo, że idziesz ku lepszemu, że od tego momentu możesz iść tylko dobrze, jeżeli tylko tą łaskę się pielęgnuje. No, nic dodać, nicując. Tak jak Pan powiedział, tak jak pisali Radzie Słuchacze, widzialny znak działalności Pana Boga, bo to jest to bardzo takie radykalne przekroczenie pragnień naturalnych, ogromnych, które są zakodowane w każdym mężczyźnie i kobiecie, a zakochanym mężczyźnie i kobiecie jeszcze bardziej trudno jest wyrzec się dotknięcia i realizacji fizycznych pragnień. My